Rozdział czwarty Nefi zabija Labana, aby wypełnić przykazanie Pana i podstępem przejmuje mosiężne płyty. Zoram zgadza się przyłączyć do rodziny Lechiego na pustyni. I stało się, że powiedziałem moim braciom wróćmy do Jerozolimy i bądźmy wierni wypełniając przykazanie Pana, gdyż jest on potężniejszy aniżeli cały świat. Więc dlaczego nie potężniejszy niż Laban? jego pięćdziesięciu czy nawet jego dziesiątki tysięcy. Pójdźmy więc i bądźmy silni jak Mojżesz, gdyż jest prawdą, że przemówił on do wód Morza Czerwonego i rozstąpiły się one, a nasi ojcowie przeszli przez nie z niewoli suchą stopą, podczas gdy armie Faraona, które za nimi postępowały, zatonęły w wodach. Oto wiecie, że jest to prawda, jak też, że anioł do was przemówił, więc dlaczego wątpicie? Chodźmy więc. Pan może uratować nas tak jak naszych ojców i może zgładzić Labana jak Egipcjan. Jednak gdy, powiedziałem im, to nadal byli rozgniewani i nadal szemrali. Mimo to podążyli za mną, aż doszliśmy do murów Jerozolimy. Było to nocą i powiedziałem im, aby schowali się poza murami miasta. A gdy to uczynili, wśliznąłem się do miasta i poszedłem w kierunku domu Labana. I byłem prowadzony przez ducha, nie wiedząc przed czasem, co mam czynić. Jednakże szedłem. I gdy byłem blisko domu Labana, ujrzałem człowieka, który leżał na ziemi, pijany winem. I zbliżywszy się do niego, przekonałem się, że był to Laban. I zobaczywszy jego miecz, wyciągnąłem go z pochwy i widziałem, że rękojeść miecza była z czystego złota, misternej roboty, a ostrze z najznakomitszej stali. I stało się, że duch nakłaniał mnie, abym zabił Labana. Ja jednak myślałem, nigdy w moim życiu nie przelałem krwi człowieka. Dlatego wzdragałem się i pragnąłem, abym nie musiał go zabić. I duch znowu mi powiedział, oto Pan wydał go w Twoje ręce. I sam wiedziałem, że Nastawał on na moje życie, nie chciał zastosować się do przekazania Pana, także zabrał nam nasze mienie i stało się, że Duch znowu mi powiedział, zabij go, albowiem Pan wydał go w Twoje ręce. Oto Pan zabija niegodziwych, aby dobro, które zamierza, mogło nastąpić. Lepiej, żeby jeden człowiek zginął, niż gdyby naród miał zmarnieć i zginąć w niewierze. I gdy ja Nefi usłyszałem to, przypomniało mi się słowa, które Pan powiedział mi na pustyni. Jeśli Twoi potomkowie będą przestrzegać moich przykazań, będę im szczęścił na ziemi obiecanej. I pomyślałem, że nie będą mogli przestrzegać przykazań Pana według prawa Mojżesza, jeśli nie będą mieli tego prawa. I wiedziałem, że prawo to wyryte było na mosiężnych płytach. I co więcej, wiedziałem, że Pan wydał Labana w moje ręce, abym mógł uzyskać płyty, zgodnie z jego przykazaniem. Posłuchałem więc głosu ducha i wziąwszy Labana za włosy, odciąłem mu głowę jego własnym mieczem. I gdy odciąłem mu głowę jego własnym mieczem, zdjąłem szaty z Labana, włożyłem je na siebie, nawet każdy drobiazg i przypasałem sobie jego broń. Gdy to uczyniłem, poszedłem do skarbca Labana, Idąc tam, zobaczyłem sługę Labana, który miał klucze do skarbca i nakazałem mu głosem Labana, aby poszedł ze mną do skarbca. I uważał mnie za swego pana, Labana, widząc szaty, a także miecz, który przypasałem. I mówił mi o starszych Żydów, bowiem wiedział, że jego pan Laban był z nimi tej nocy. I mówiłem z nim, jakbym był Labanem. I powiedziałem mu, że Wezmę kroniki spisane na mosiężnych płytach do moich starszych braci, którzy są poza murami miasta, i nakazałem mu także, aby podążył za mną. I on, myśląc, że mówiłem o braciach w kościele i biorąc mnie za labana, którego zabiłem, podążył za mną. I nawiązywał wiele razy do starszych Żydów, gdy szliśmy do moich braci poza mury miasta, i stało się, że Laman. Zobaczywszy mnie strasznie się przeraził, także Lemuel i sam, że uciekali przede mną, uważając, że byłem Labanem, który mnie zabił, a teraz chciał im także odebrać życie. I gdy zawołałem za nimi, usłyszeli mnie i zatrzymali się w ucieczce. I stało się, że gdy sługa Labana ujrzał moich braci, zaczął drżeć i był bliski ucieczki i powrotu do Jerozolimy. I ja, Nefi, będąc z dużego wzrostu, i silnie zbudowany, a także wzmocniony przez Pana, uchwyciłem sługę Labana i trzymałem go, żeby nie uciekł. I powiedziałem mu, że jeśli mnie posłucha, jak Pan żyje i jak ja żyję, jeśli nas posłucha, darujemy mu życie. I przemawiałem do niego przysięgając, że nie ma potrzeby obawiać się i że stanie się wolnym człowiekiem jak my, jeśli pójdzie razem z nami na pustynię. Powiedziałem mu także że zaprawdę Pan nakazał nam to uczynić, czyż więc nie wypełnimy pilnie przykazania Pana? Dlatego jeśli pójdziesz na pustynię do mojego Ojca, staniesz się jednym z nas. I stało się, że Zoram, takie bowiem było imię sługi Labana, nabrał odwagi, słuchając moich słów i przyrzekł, że pójdzie z nami na pustynię do naszego Ojca. Przysiąkł nam też, że odtąd Pozostanie z nami. I chcieliśmy, aby pozostał z nami, żeby Żydzi nie dowiedzieli się o naszej ucieczce na pustynię na wypadek, gdyby próbowali nas ścigać i zabić. I stało się, że gdy Zoram złożył nam przysięgę, nie mieliśmy więcej obaw co do niego. I zabrawszy mosiężne płyty i sługę Labana, wyruszyliśmy na pustynię i podróżowaliśmy do namiotu naszego ojca."